Przyjdź, zajmi miejsce swe na tronie naszych ses Przyjdź, zajmi miejsce swe. Przyjdź, zajmi przyjdź i miejsce swe na tronie naszych serc, przyjdź i zajmij... ушаной. w Ewangelii św. Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły za nim. Naraz <śmiech> zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak, że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego. Kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś? Wstępuj, Duch Święty. Gdzie Ty jesteś? Nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona. Wymbóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Pomóż się mi, żyłby we mnie gdybym umarł odpocząłby przyspiesz, przyspiesz moją śmierć Gdzie Ty jesteś, wstępuje u święty, gdzie Ty jesteś, nie powstajesz Z Księgi Wyjścia Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie podasz ręki niesprawiedliwemu by świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby nagiąć prawo. Nie będziesz przyjmował podarku, ponieważ podarek zaślepia dobrze widzących i jest zgubą spraw ludzi sprawiedliwych. <śmiech> nie będziesz uciskał przybysza, bo znacie życie przybysza, Gdyż sami byliście przybyszami w Egipcie. Ześ mi, ide, ześ mi Przelewają się przeze mnie z broje Twojej łaski. Łaska po łasce para za falą. Łaska po łasce fala zapalą. Łaska po łasce za falą. Przelewają się przeze mnie z dory Twojej łaski. Łaska po łasce, za zapalą. Łaska po łasce, para za falą. Łaska po łasce za zapalą przeze mnie zdroje Twojej łaski, łaska po łasce za zapalą, łaska po łasce, fala zapalą, łaska po łasce, fala zapalą. Przeływają się przeze mnie zdroje Twojej łaski. Łaska po łasce fala zapalą. Łaska po łasce fala zapalą, łaska po łasce fala Przezeze mnie Zdroje Twojej łaski Łaska po łasce Fala zapalą Łaska po łasce Fala zapalą Łaska po łasce Fala zapalą według świętego Mateusza. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata Jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoko osobno. Tam wobec nich się przemienił. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.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 tego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, gdy belka w Twoim oku, obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka Twojego brata. że Syna jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał. By mógł żyć na wieki, Amen. Mateusza. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i Jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili, prawdziwie ten był Synem Bożym. gór wyższa jest. Wielka jest wierność ta. Do nieba sięga zwyżdż miłość ta. Głębsza niż ocean bez dna. Wielka jest wierność ta, Gdy do mnie zniżasz się, Pan, od najwyższych gór wyższa jest wielka jest wierność pan, do nieba sięga wzwyż miłość miłość niż ocean bez na, wielka jest wierność Najwyższy gór, jest, wielka jest wierność twa. do nieba sięga tysz, miłość Ta. Głębsza niż oceany, wielka jest wierność twa. gdy do mnie zniżasz się. Ewangelia według Świętego Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi otrzymuje, kto szuka znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was Syn poprosi o chleb, czy jest taki, który podam mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?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 Nie królem Tyś zmieniony Bóg ja ufam Ci Ty jesteś Bóg ja ufam Ci Ty jesteś Bóg odpocznę a share. Z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego, w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dzisiaj, sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia królem Nie mą w mocy swej nic nim znalazłem dom czego szukałem do dzisiaj sam mi podał doń, zwyciężał w każdy dzień, w jego ranach uzdrowienia, w jego śmierci, życia da, jego, krew to oczyszczenie, jego życie. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, mocy swej, Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,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 Wyższony zawsze Także będziesz wyższony, jesteś go. Chcesz wyższą Jezu, jesteś godzien, honoru i Ci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Ciebie wiedzieć i słaby. Ewangelia według Świętego Marka. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysok. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się śniąco białe, tak jak żaden forusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. I wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy.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 Pragnę wielbić cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać wolę Twą, tak pragnę wielbić cię. Pragnę wielbić cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić cię, bo Ty dajesz mi Patrzeć swoją twarz I rozpoznać wolę Twą Tak pragnę wielbić Cię Taki na niebie Nóg są Ci Ramiona wolnych drzew Niosą Tobie cześć A ja śpiewam Ci pragnę ręce swe do Ciebie znieść Wieś, ramiona wolnych drzew niosą Tobie cześć A ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie znieść Tak pragnę wierbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wierbić Cię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 i rozpoznać wolę Twą, tak pragnę wielbić Cię. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona wolnych drzew niosą Tobie cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swego do siebie znie. Taki na niebie nocą ci swą pieść, ramiona polecze, niosą Tobie cześć, a ja śpiewam ci, pragnę ręce stanął się nie z W Ewangelii według świętego Łukasza. Potem powrócił Jezus z mocy ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. Dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionym odsyłał wolnymi, abym odwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, Oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. dziś, falimy Pana dziś, za łaskę, którą daje nam, za łaskę, którą daje nam, palimy Pana dziś, falimy Pana dziś, za Jego moc, za Jego moc, stajemy przed Tobą, z otwartym sercem nasze życie Pani. Zajemy przed Tobą z otwartym sercem. Nasze życie, Panie, dajemy Ci. Chwalimy Pana dziś, Pana dziś za łaskę, którą daje nam. Za łaskę, którą daje nam. Chwalimy Pana dziś, chwalimy Pana dziś za Jego moją. Stajemy przed Tobą, z otwartym sercem, nasze życie, Panie, dajemy Ci. Stajemy przed Tobą, z otwartym sercem, nasze życie, Panie. Palimy Pana dziś, palimy Pana dziś, za łaskę, którą daje nam, za łaskę, którą daje nam, palimy Pana dziś, palimy Pana dziś, za Jego moc, za Jego moc, stajemy przed Tobą, z otwartym sercem, nasze życie Panie, dajemy Ci.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 Zdajemy przed Tobą z otwartym sercem, nasze życie, Panie, dajemy Ci z Ewangelii, według świętego Mateusza. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego, Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł. Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu.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 Zjednoczmy się z Maryją, duchowo także z miejscem, ducho, duchową stolicą Polski, z Jasną Górą. Niech Maryja strzeże wszystkich owoców, natchnień, inspiracji i dotknięć łaski Bożej, abyśmy nie pozwolili sobie wykraść złemu żadnym okolicznościom trudnym. Z ufnością uwielbimy Boga przez Maryję śpiewając. Piękne słowa apelu jasnogórskiego. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie Pamiętam o Tobie I czuwam na każdy czas Maryjo, jesteśmy młodzi Maryjo, jesteśmy młodzi Już dzisiaj zależy od Polski następne tysiąc lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Maryjo Królowo Nasza, Maryjo Królowo Nasza, Ciebie prosi. Uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.